Witamy w audycji mobilnych, jest 21 marca 2010 roku, pierwszy dzień wiosny, a przy mikrofonie Damian Statkiewicz oraz ze mną Kajetan Krykwiński. Witam. Jest to nasz pierwszy odcinek audycji mobilnych, jest to następca naszych podcastów nieprofesjonalnych, które mogliście słuchać mniej więcej rok temu. W dzisiejszym odcinku usłyszysz m.in. o... Linux linuxie dostępny dla archosa 5 w pierwszych plotkach o touch pro 3 oraz o htc touch pro 2 i linuxie ubuntu tematem dzisiejszego odcinka będzie windows phone 7 series lecimy z pierwszym newsem Angstrom linux dostępny dla archosa 5 archos 5 to tablet internetowy pracujący pod systemem google android System ten no, niestety narzuca nam pewne ograniczenia, które wynikają z jego budowy i może nie każdemu się to podobać. Na szczęście naprzeciw użytkownikom wyszedł sam producent sprzętu, tworząc obraz systemu Angstrom Linux na, ten, na to urządzenie. Angstrom Linux to dy dystrybucja Linuxa dedykowana dla urządzeń mobilnych, jednak nie robiona specjalnie w kierunku łatwego użytkowania jako urządzenie mobilne, a bardziej dająca nam imitację pełnego pulpitu. Dlatego też mamy dostępne środowiska graficzne jak LXD czy XFC, które myślę są znane każdemu, kto miał choć troszeczkę dłuższy styk z Linuxem. No i oczywiście daje nam to możliwość uruchomienia pełnych aplikacji takich jak Firefox czy GIMP, no i oczywiście wielu innych, jakie dostępne są na system Linux. No i jeżeli chodzi na przykład o aplikacje, które możemy uruchamiać pod tym procesorem, bo myślę się, że to jest procesor ARM, prawda? Tak, tak, jest bo Domyślam on. się, że raczej chyba nie wszystkie aplikacje będą działały przeportowane z normalnego peceta, bo jakby nie było jest to zupełnie inna architektura, więc domyślam się, że na przykład będzie to coś takiego jak na przykład z Nokia 810, gdzie cięższe programy działają, ale są, tak, są praktycznie bezużyteczne z tego względu, że są zbyt, zbyt wolno to działa. Znaczy, z tego co pamiętam, Alhoz ma nieco mocniejsze podzespoły od Nokia 1810, jednak nie. powiedzmy, że jest sytuacja podobna. Aż ja tak zapytam, nie... czy sercem tego urządzenia nie jest procesor Cortex? Prawdopodobnie. No to już to lepiej. No nie, nie mam informacji na ten temat przed uważam, że jeżeli nawet by siedział ten procesor, to używanie na przykład Firefoxa czy OpenOffice raczej chyba nie będzie zbyt przyjemne. No Zdecydowanie mi się to z celem, jednak, mimo wszystko urządzenie nie jest przeznaczone do takich zastosowań. No oczywiście, bo załóżmy, że jesteś Power Userem i masz Archosa. Power User, czyli taka osoba, która lubi sobie troszeczkę pogrzewać przy urządzeniu i chcesz na tym robić coś więcej niż to, co oferuje ci Google Android, no to stawiasz sobie Angstroma i co masz? Masz pełne środowisko graficzne, które możesz sobie postawić. Może to być LXD, domyślam się, może to być. Nie wiem, nawet XFC na upartego, prawda? Tak. Bo to jest dystrybucja bazująca na debianie. Z tego co mi wiadomo jest to tak w korzeniach bazująca na debianie, choć w tej chwili to już rozwija się powiedzmy niezależnie od niego. A wiesz coś może na temat ceny tego urządzenia? W tej chwili niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Po zakładając, że urządzenie kosztuje mniej więcej na polskie złotówki około 2000 zł, no może tam ponad te 2000 zł, gdzieś do 2500 i kupujemy to urządzenie, to na pewno raczej chyba wiemy, czego chcemy, czyli chcemy sprzętu, który ma w miarę prosty, przyjazny w obsłudze system operacyjny, do czego dania internetu czy zdjęć, po prostu do multimediów. I jeżeli kupno tego urządzenia mamy planować sobie z, właśnie z tą informacją, że możemy zainstalować Angstroma, no to raczej chyba by miało się z celem, bo jakby nie było cena, w jakiej można to kupić to urządzenie jest na pewno bliska normalnych urządzeń One Piece. Prawda? Zdecydowanie. Także już lepiej, jeżeli... No jest to taka ciekawostka, jeżeli już jesteś posiadaczem tego urządzenia i chcesz tam się troszeczkę więcej z niego wycisnąć, no to faktycznie stawiasz sobie Angstroma i masz bardziej... Taki tradycyjny system operacyjny, ale jeżeli zastanawiasz się nad kupnem podobnego urządzenia, lepiej rozejrzeć się za jakimś umpc Midem, na którym będzie działała normalna dystrybucja Linuxa. Przechodzimy do następnego newsa. No, na xdiadevelopers.com pojawiły się pierwsze plotki o HTC Touch Pro 3, czyli następcy dosyć popularnej serii urządzeń HTC. Ma to być bezpośredni następca HTC Touch Pro 2, dosyć udanego modelu, muszę przyznać, chociaż nie najlepiej wykonanego. Urządzenie ma wejść najprawdopodobniej do sprzedaży jeszcze w tym roku, uwaga w wakacje. I co, co mnie dziwi? Dziwi mnie fakt, że HTC zdecydowało się na wypuszczenie tak szybko następcy tego modelu. Poza tym pod koniec roku 2010 ma, ma być wprowadzony już do urządzeń mobilnych system operacyjny, właściwie to już w cudzysłowie można to powiedzieć, Windows Phone 7 Series. I zastanawiam się, jeżeli seria Touch Pro tak naprawdę to jest jedna z czołowych serii firmy HTC, jak i chyba nie najbardziej, jakby to powiedzieć, prestiżowa, prawda Kitor? No dokładnie. już chyba nie ma bardziej e, mocniejszej serii od Touch Pro i właśnie ma wyjść takie urządzenie, które jeszcze będzie działało pod kontrolą starego systemu operacyjnego. Poza tym, co dziwi dziwi fakt, że urządzenie ma posiadać ekran trzycalowy. uwaga, ekran ten ma być pojemnościowy, czyli taki jak w HD2 na przykład, czyli taki, który działa na dotyk palca, już nie działa na dotyk rysika, jest takim jakby szkłem, jak to zwykli użytkownicy mówią jest całkiem przyjazny w, w obsłudze, fajnie się to obsługuje, aczkolwiek yy, to już zależy na czym żeśmy się wychowali, do czego użyjemy. używamy urządzenia. I co najbardziej zaskakuje i sprawia, że ten news jest mało wiarygodny. Urządzenie ma posiadać, uwaga, ekran WQVGA. Kito, czy Ty słyszałeś o tej rozdzielczości kiedykolwiek? I z czym Ci się ona kojarzy? Owszem, słyszałem o tej rozdzielczości i kojarzy mi się nie z z Samsungiem Omnią. Wiedziałem, że to powiesz, chociaż ta rozdzielczość jeszcze była użyta w innych modelach, ale właśnie w Omni. Dziwi mnie to dlatego, że Touch Pro 1 miało ekran VGA, czyli 40 x 480 pikseli, Touch Pro 2 miała już WVGA, czyli 800x480 pikseli. Ewolucja I To jest, bardzo ewolucja wsteczna, bo w tej chwili urządzenie zyska jedynie to, że będzie miało już ekran pojemnościowy, bo wcześniejsze modele nie miały tego ekranu. Z tego, co się orientuje, to HTC chyba tylko na chwilę obecną wydało touch... HTC Touch HD 2 z Windows Mobile, które ma ten ekran. Reszta to są jeszcze stare digitizery. I hmm? to właśnie dziwi, że producent zastos zastosuje... No ekran o tak niskiej rozdzielczości, bo nie, nie oszukujmy się, jest to już bardzo niska rozdzielczość. Już VGA to właściwie jest przeżytek. E, cóż, e, czy plotka ta okaże się prawdą, to oczywiście dowiemy się za jakiś czas. E, moim zdaniem raczej jest to jakiś dziwny wymysł. Najprawdopodobniej coś się szykuje, ale jeszcze do końca nie wiadomo co i jak to zwykle bywa, pewnie za miesiąc, za dwa coś wypłynie ciekawszego, bardziej interesującego. Także z przymrużeniem oka traktujmy informację o Touchpro Pro trójce. Przechodzimy do kolejnego newsa. HTC Touch Pro 2 i Linux Ubuntu. No i stało się, Linux Ubuntu został przeportowany również na urządzenie HTC Touch Pro 2. Niestety no, nie umożliwia nam dokładnej, pełnej pracy ze względu na to, że nie działa choćby moduł Wi-Fi e, e, czy przycisk gb na klawiaturze. Już działa, już działa. Dzia, działa? No tak, to po, po, po, na, nastąpiło to chociaż. Tak, tak, tak. Ale mimo, mimo wszystko przy ekranie 3-calowym no jest to chyba troszeczkę podoniony pom. To znaczy ekran chociaż... 3-calowy czy nie jest 3-calowy? Zwróćmy uwagę na to, że jest to ekran bardziej dostosowany do obsługi palcem, czyli... Obsługa rysikiem tego ekranu nie należy do zbyt przyjemnych. A jeżeli mamy to obsługiwać palcem, no to oj, będzie ciężko. Z no, coś Dokładnie, tak jak mówisz, ponieważ e, jest to Linux Ubuntu w wersji na to, urządzenia mobilne. Dla niezorientowanych Ubuntu ma, posiada właśnie pod na procesor ARM i z niego tutaj skorzystano. No, myślę, że przy typowym pulpicie Ubuntu, gdzie mamy gnoma, gdzie mamy normalny menu i tak dalej, to będzie dość ciężko tego używać. Chociaż sam, sam, powiedzmy, e, samo Ubuntu posiada parę nakładek fajnych, na przykład takich jak Hildon, który jest zastosowany w tablecie internetowym Nokia N810. N810. Więc, e, no, N800, no ogólnie w systemie ma więc e, myślę, że w przyszłości, jeśli by to dostosować do użytkowania takiego normalnego, może coś z tego ciekawego wyjdzie. Chociaż jeżeli już to jest Ubuntu, prawda, a jest to system, który dosyć mocno bazuje na Debianie, jest to właściwie Debian dostosowany tak, że można już go używać świeżo po instalacji, uważam, że już bardziej sensowną kombinacją byłby Debian na Arma z lżejszym środowiskiem graficznym chociażby LXD. No, przy czym pamiętam o jednym, o czym mówiliśmy przed chwilą, że LXD czy XFC czy GNOME, wszystko jest malutkie, trudno to używać Palca, no a dokładnie, jednak... Dokładnie. No są, jest co prawda wymyślony, to, to jest przerobiony gnom i można go spotkać na przykład w systemie operacyjnym Easy tak to się chyba wymawia. Jest to dystrybucja dla, specjalnie dla netbooku, tych z dotykowymi ekranem i tych również bez. Jest wszystko cholernie duże, całość cały pulpit właściwie, to jest, no może na w cudzysłowie pulpit, całość płynie na menu telefonu komórkowego. i Mamy na tym główne aplikacje typu, nie wiem, przeglądarka internetowa, i Web i Gmail, to jakby uruchomić na tym urządzeniu jeszcze by jako tako miało sens. Chociaż domyślam się, że nie działałoby to zbyt ciekawie, bo tak naprawdę co możemy, do czego możemy wykorzystać ten system operacyjny Kitora? No to myślę, że tu to taka sama będzie rozmowa jak w wypadku Angstromana Alchosie, o której przed, chwilę, przed chwilą rozmawialiśmy. Tak, po prostu. Dokładnie. Czyli dzisiaj Dlatego... takie trochę linuxowe newsy mamy. W porządku. Sztuka dla sztuki, niemniej jednak są problemy z tym systemem, a dokładniej z zarządzaniem baterią. Według tego co doczytałem się na forum The Developers, to w ciągu niecałej godziny potrafił być pół baterii, także no nie jest to zbyt yy, dobra wiadomość. No za, za, Zapewne nie są dopracowane jeszcze sterowniki, no, ale to wszystko kwestia czasu, nie od razu już nie zbudowano. Dokładnie, tak czy siak, chcesz. Pobawić się Linuxem Ubuntu na swoim Touch Pro 2. Proszę bardzo, instalu informacje znajdziesz na naszej stronie głównej pvzl.pl Gdzieś tam już chyba jest na drugiej podstronie. Jest tam bezpośredni odnośnik, zdaje się, do forum Developers, gdzie jest więcej szczegółów. Możesz też również oczywiście wejść sobie na forum developers. Przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Dziś troszeczkę jeszcze tak wszystko jest rozstrojone, mamy drobne problemy techniczne, ale to jest pewnie dlatego, że dawno, dawno nic nie nagrywaliśmy. Także prosimy o wyrozumiałość. Tematem dzisiejszego odcinka jest Windows Phone 7 Series. Właściwie nie wiem, jak to wymawiać w języku polskim, bo wszędzie w telewizji, wszędzie w radiu wszyscy o tym mówią, że to jest Windows Phone 7 Series. Masz jakiś pomysł Windows 7 Telefon Seria, czy jak to dosłownie? Nie, no ja bym, ja bym bardziej to tak sporszczył w sensie Windows Phone 7, tak jak mówimy. Ale to już no, jest nazwa według Microsoft, bo jeszcze, to znaczy Windows Phone 7, już muszę powiedzieć po angielsku, Windows Phone 7 jest podzielony na biznes Coś Tam Edition, na Home Coś Tam i na Multimedia, jakoś tak. Jest on podzielony i dlatego jest to Series, to jest określenie tych wszystkich trzech odsłon, ale nie ma tej, nie ma wersji, która jest y, wszystkim, czyli na przykład jak mamy Windows 7 Ultimate na PC-ty, czyli wersję, która ma wszystko, to nie ma czegoś takiego na Windows Phone 7 Series, y, tylko są różne edycje, które mają tam inne rzeczy. No ale uczepiłeś się tego słowa series, a no spójrzmy, jak już mówisz o tym pecetowym 7ie, tam nie ma słowa series. Podobnie w Windows Vista nie ma series. No nie ma, nie ma, ale mi chodziło bardziej o to, że wersja Ultimate jest wersją, która ma wszystko, co mają, czego nie mają. Właściwie inne, odchudzone wersje systemu Windows 7, prawda? Więc tutaj przyjmijmy, że będziemy na to mówić Windows <laughs> jak na to będziemy mówić? Windows Phone 7, ok? Najlepiej będzie. To jest Windows Phone 7. A więc tak, w Barcelonie system został zaprezentowany. Było dosyć głośno wokół tego całego systemu. Zanim on jeszcze został zaprezentowany, wszyscy już się nim jarali mniej więcej od pół roku. Już pamiętam, jak te pierwsze zrzuty się pojawiały, żeśmy się z nich śmieli, że to jest żart jakiś. Okazało się, że to nie był żart. <laughs> to jest naprawdę. Nie mogę uwierzyć w momencie, kiedy to zostało potwierdzone. Cóż, system operacyjny Windows Phone 7 to według Microsoftu zerwanie z przyszłością, koniec systemem operacyjnym trudnym w obsłudze dla zwykłego szarego użytkownika. W tej chwili mamy prosty interfejs graficzny, który powinien być prosty w użytkowaniu dla każdego, dla każdego zwykłego zjadacza chleba. Teraz może powiedzmy, czego ten system został pozbawiony, bo zapewne wiele słuchaczy widząc na stronie głównej informacje, że tematem dzisiejszego odcinka jest Windows yy, Phone 7, no zastanawia się, chciałaby to posłuchać, więc powiedzmy, czego nie ma Windows Phone 7, Fitor? Pierwszy, mów. Otóż Windows Phone 7 nie posiada wiele wielozadniowości. No niestety, nie uruchomimy już sobie paru programów jednocześnie, choć już w starych systemach mobilnych Microsoftu był z tym problem, bo przypominam, że nie mogliśmy się prosto między nimi przełączyć, no ale tutaj już w ogóle tej opcji nas pozbawiono. No dobrze, ale czy Microsoft y, nie patrzy na konkurencję? No Cofnijmy tak. się wstecz do roku bodaj 2007 prezentacja iPhone'a. Jakie by, co, z czego się wyśmiewano i właściwie Steve Ballmer, z tego co pamiętam, wywiadzie tam dla kogoś żeby wypowiedział, z prośbą, by wypowiedział się na temat nowego produktu Apple iPhone'a, między innymi wytyczał właśnie, że urządzenie nie posiada wielozadaniowości. Tymczasem no, wyszły mobilne okienka od Microsoftu pod przywództwem Steve'a Ballmera, bo on zdaje się jest teraz prezesem tej firmy chyba, Dokładnie. Wypuszcza system, który nie ma tej opcji. No, ale to nic. Otóż, e, tak jak już nawiązaliśmy do iPhone'a, wyśmiewano się również z braku opcji kopi w klej. Tutaj również nie posiadamy tej opcji. No, <śmiech> właściwie nie wiem, co powiedzieć w tym momencie, bo to jest tak istotna że sprawa. E, to opcję już można było spotkać, pomijając PDA, już w telefonach komórkowych. Siemensa jakiejś Motorola sprzed, nie wiem, z 2002, 2002 czy 2003 roku. Jest to bardzo przydatna sprawa, bo jak na przykład będzie wersja Windows Phone 7 dla biznesu tak zwanego, czyli będzie to wyposażone w jakieś tam pakiety biurowe, które właśnie jeszcze nie wiadomo, jak to będzie do końca wyglądało, jednak będzie to dla biznesu, więc będzie to smartfon dla biznesmena, jak sobie teraz w tym momencie wyobrażamy pracę z takim urządzeniem? Załóżmy, że jesteśmy na jakimś ważnym spotkaniu, dostaliśmy maila, by skontaktować się z daną osobą i mamy tam podany adres zamieszkania, mamy tam podane coś tam, coś tam i chcemy to sobie szybko wrzucić do kontaktu. Jak to wrzucimy? No nie no ma to sposobu. <śmiech> Zag zagadka, Pierwsza zagadka możliwość. Dzieje. Wołamy pierwszą lepszą osobą, która znajdzie się w zasięgu z jakimś notesikiem, bądź z telefonem, bądź z PDA, i zanotuje nam to do przepisania. Druga możliwość, wyjmiemy z kieszeni jakiś noty z długopis i przepiszemy sobie to ręcznie, po czym to wklepiemy w urządzenie. Bo Microsoft zablokowało taką możliwość. Oczywiście pojawiła się informacja, że jest to wprowadzone z tego względu, żeby ułatwić, tak to gdzieś było napisane. Uwaga, ułatwić pracę z urządzeniem. Według Microsoft jest to ułatwienie pracy z urządzeniem bo jeżeli na przykład klikniemy na numer telefonu w mailu, to po pojawi nam się możliwość zadzwonienia. Prawo. To, to, to jest szczyt normalnie chyba technologii. To, widziałeś kiedyś taką funkcję, Kitor? Nie wiem, a właśnie takie Dejavisze widziałem już to gdzieś, no ale... Też mi się wydaje, że gdzieś to widziałem, a to chyba były jedne z pierwszych ułomnych telefonów z kolorowymi ekranami. Nawet w noki czarno-białej klikałeś na numer w SMS-ie i można było sobie zadzwonić. No ale skoro, skoro to Microsoft teraz prowadził, to znaczy to nowość. No i ułatwienie. Dokładnie. Dobrze. No ale przejdźmy kolejna, dalej. Kolejna funkcja, właściwie jej brak, to może teraz ja powiem. Dostęp do plików mhm. systemowych oraz brak możliwości edycji wyglądu systemu. <głos> teraz ty. No cóż jak widać, niestety już indywidualność została zatarca zupełnie, nie możemy nic sobie dopasować nie, mo, nie ma opcji zmiany, zmian wyglądu tego, cał, całego, całej tej nakładki zwanej właśnie jako Windows Mobile 7 oraz nie ma możliwości dostępu do plików systemowych czyli tak jak kiedyś mogliśmy sobie pogrzebać katalogu Windows, podmienić załóżmy jakieś pliki na wyedytowane przez użytkowników choćby XDA Developers w ten sposób zmieniają ikonki na pasku e, zadań Teraz nie ma opcji żadnej takiej. Po prostu wszystko jest zablokowane. No oczywiście jak, zna, jak znając życie pewnie ktoś to w końcu odblokuje, ale no mówimy tutaj o wersji oficjalnej, w której raczej o blokowaniach nie ma mowy. No dobrze, to jeżeli Microsoft zastrzega sobie to, że nie można grzebać w tym systemie, blokuje wszystko, chowa przed yy, swoimi użytkownikami. Ja zaznaczam, że Windows Mobile jest sławny głównie z dwóch powodów. Z ogromnej ilości aplikacji. I tu uwaga, Microsoft Windows Phone 7 nie będzie kompatybilny wstecz, a, wi a więc zatem największy zbiór aplikacji pod mobilny system operacyjny aktualnie, który jest yy, dostępny pójdzie do diabła. Będzie trzeba wszystko pisać od nowa. To raz. Dwa. Yy, druga rzecz, która jest, yy, z której spójnie Windows Mobile, to właśnie jego możliwości edycyjne. Jego personalizacja, grzebanie w rejestrach. Można naprawdę cuda zdziałać. Nie znam innego systemu operacyjnego, który umożliwiałby aż tyle yy, możliwości zmian. Linux. No wiesz, z Linuxem jest taka sprawa, że ten system nie jest, yy, wiesz, nawet nie wiem jak to ująć. Pokaż mi... nie do, Nie o. z Linuxem jakiegoś smartfona, pomijając Nokian więcej. Eee, znaczy był bodaj OpenMoco. No właśnie, no to nie rozmawiamy na ten temat, bo tak naprawdę te systemy się nie liczą. Tak naprawdę już jeżeli chcemy coś mówić o Linuxie i o systemie operacyjnym, który się liczy na rynku urządzeń mobilnych, to możemy powiedzieć Google Android, który po części coś ma tam wspólnego z tym e, Linuxem, chociaż i tak wszystko psuje Java, na który jest oparty, ale to inna sprawa. Dokładnie. Tak czy siak nie będzie można ani grzebać, nie będzie aplikacji, nie będzie nic. Tak naprawdę to będzie tak zwany system Kononowicza. On chciał, żeby nic nie było. Może właśnie Kononowicz na prezesa Microsoftu, co Wy na to. Dobrze. No, e, no ale e, może przejdźmy do kolumnej z, z takimi firmami jak SBB, które tworzą nakładki? No nic nie będzie, skoro nie możemy grzebać w systemie. Niestety. No dobrze, dobrze, dobrze. Powiedzmy, że ktoś to obejdzie. Już podobno właśnie wyszedł do sieci emulator tego systemu. Można sobie go postawić na pececie i pobawić się tym systemem. Oczywiście tam jest też wszystko poblokowane, ale gdzieś tam już dzisiaj czytałem newsa, że te opcje, które były zablokowane, czyli dostęp do wewnętrznych plików, zostały odblokowane pod pecetem. Możliwe, że też uda się to zrobić na urządzeniu mobilnym, niemniej jednak nawet jeśli to się uda, będzie można grzebać w tym systemie, nie wiadomo co będzie można zdziałać, bo tak naprawdę nie wiemy jak ten system jest do końca zbudowany, to jak to będzie się liczyło, jeżeli na przykład SBB Mobile Shell będzie chciało poszerzyć swoją ofertę o mobilne okienka wersji 7? Czyli wtedy, jeżeli be, Microsoft sobie to zastrzega, edytowanie tych plików, nie wolno w ogóle nic grzebać przy systemie, mówi nie, nie edytujcie, my wiemy lepiej. I jakiś użytkownik pewnie na Extra Developers odblokuje to, to jak? SBB Mobile Shell, właściwie firma się nazywa SBB, chyba tylko. SBB będzie musiał łamać prawo, czy. W ogóle nic nie będzie robiło. No raczej nic nie zrobi, skoro Albo nie ma takiej możliwości. Microsoft będzie musiała im zapłacić. Znaczy znany jest taki przypadek z historii Microsoftu, bodaj właśnie jak Windows Vista powstała. Mhm. Otóż, czy przez, przez to, że zmieniona została architektura systemu względem Windowsa XP, nie mogły działać za bardziej zaawansowane funkcje dźwiękowych pod systemem Windows Vista? No i właśnie wtedy pamiętam, że była taka sytuacja, że ostatecznie Kriate, swojego policynka Sun Blaster, dogadał się z Microsoftem i została taka opcja um umożliwiona. I ostatecznie dlatego mamy te wszystkie jakieś tam dodatkowe rzeczy możli możliwe. Także kto wie, może wszystko jeszcze przed nami, pod tym względem. Nie wiem, nie wiem, wiem, że nie podoba mi się ta cała sytuacja i tak naprawdę to jesteśmy świadkami chyba już końca takiego już prawdziwego PDA, no tak naprawdę już nic nie zostało. Wcześniej no już... jeszcze tak trzymało nas te Windows i 6.5, ostatecznie można było ten system e, pozbawić tych gniotów, jak ja na to mówię. No a w tej chwili nie mamy już nic, bo tak naprawdę Palm wycofał się. Mamy w tej chwili WPOS, który i tak chyba niezbyt dobrze sobie radzi. Palm najwyraźniej nie ma szczęścia do... No rzadko się ostatnio nie w ogóle słyszy. Era Palma się po prostu skończyła wraz y, chyba z 2002 czy tam 2001 2003. roku. 2003. No jakoś tak. E, więc nie mamy tak. Palma, nie mamy Windows Mobile, nie mamy Windows C tak naprawdę, chociaż już ten system nawet jest bezużyteczny, bo jak już urządzenie się pojawi ciekawe, to jest drogie. A jak jest drogie, to można kupić o podobnych gabarytach już Mida czy UMPC, także jest bezsensowne to. Mm. Co nam jeszcze pozostaje? Mamy Linuxa. Tutaj dla mnie ciekawą propozycją jest Nokia 900 ze swoim Linuxem, ma Emo 5. Nie wiem do końca jak to jest, nie miałem okazji się pobawić jeszcze tym urządzeniem, bo jestem właścicielem Noki N810, jest to już mój drugi tablet, który posiada Linuxa, ma Emo i widzę, że jest to urządzenie dosyć ciekawe, ale tu jest, są problemy tam ze słabymi podzespołami, jednak często, jak szukam jakiegoś oprogramowania, często natykam się na to, że dany program z Debiana jest przeportowany i działa o dziwo dobrze według opinii forumowiczów na Nokia N900, która ma nowszy trochę system, bo pod N800 mamy tak zwany OS2008, czyli jest to MMO 4. I właśnie pod Linuxa, jest troszeczkę więcej, pod Linuxa MMO 5 jest troszeczkę więcej aplikacji. I tutaj widzę właśnie przyszłość tego Systemu, chociaż zobaczymy jak Nokia, bo to chyba Nokia tam. To nie jest system darmowy, mimo że to działa na Linuxie, prawda? To znaczy, to MAMO nie był licencjami, licencjami jakimiś. MAMO po części było zamknie, zamknięte, miało źródła, a teraz właśnie będzie wchodziło, o czym też był News, system MIGO, który został zaprezentowany przez Nokia i przez Intela, mhm. i on dopiero będzie systemem w pełni open source'owym. No ale tak zapędziliśmy się już z powrotem w te Linuxy, wróćmy jeszcze na chwilę do tego. To będzie dzisiaj pierwszy Linux, raczej pierwszy odcinek i będzie on trochę Linuxowy takie informacje. Dobrze, kontynuuj. Wróćmy właśnie do naszego Windows Phone 7. Ponieważ jeszcze taka ciekawostka wyszła. Otóż urządzenia w specyfikacji będą musiały posiadać co najmniej 256 MB RAMu. I, uwaga, wbudowane minimum 8 gigabajtów pamięci flash, ponieważ Windows Mobile 7 Series nie będzie wspierał kart pamięci. To kolejny, myślę, aspekt, który można by zostawić już bez komentarza, bo co nie, tu, nie, nie, co tu nie, nie, komentować? Nie, ja teraz jeszcze dobiję tutaj wszystkich słuchaczy, jeżeli już w tej chwili się śmiejesz i, uwaga, pijesz cokolwiek, jesz, to odstaw jedzenie, odstaw picie, bo, uwaga, przychodzi najmocniejszy akcent tego, co wymaga Windows Phone 7 Series. Otóż wymaga on minijacka 3,5 mm. Prostu urządzenia z innymi gniazdami nie będą skierali. To... Przynajmniej tak by wynikało ze specyfikacji. Okej. Okay. Jeżeli masz złącze 2,5... Znaczy jeżeli masz... To troszeczkę źle będzie powiedziane, bo tak naprawdę chyba nie będzie wiele urządzeń, które mają, otrzymają taką możliwość aktualizacji do tego systemu i to w ogóle jakieś otrzymają. To producent, jeżeli zdecyduje się na zastosowanie mini-jacka 2,5 mm, to nie będzie mógł wyposażyć swojego urządzenia w najnowszy system operacyjny, z tego względu, iż mini-jack jest za mały. Brawo. Oczywiście, ja nie mam nic przeciwko mini-jackowi 3,5 mm, a nawet jestem za tym, by producent stosował takie złącze, bo jest to złącze w miarę uniwersalne, nie trzeba kupować tysiąca słuchawek, nie trzeba nosić ze sobą kilograma przejściówek, jeżeli gdzieś wychodzimy. Tak jak w tej chwili ja gdzieś się wybieram, to muszę ze sobą zabrać worek, ładowarek, bo każde urządzenie ma inne złącze. Ale żeby wprowadzać takie bzdety w informacje o systemie operacyjnym, o wymaganiach, no to trzeba być chyba dziwnym co najmniej niestety. Ogólnie to polityka, już... polityka Microsoftu ostatnimi czasy jakoś taka dziwna się zaczyna robić. Ja nie wiem, czy to jest wpływ tego, że trochę dużo zaczyna się ostatnio dziać na rynku IT ogólnie, czy tego, że tym razem prezesem jest zupełnie inna osoba. Znaczy ja bym powiedział to krótko, że to już jest niestety system robiony pod masówkę tak zwaną. Tak, no faktycznie tak jest to pod masówkę robione. A my no jest niestety, no, my Tylko... niestety jesteśmy użytkownikami klasycznymi, że tak to ujmę. Ostatnio rozmawiałem z jednym użytkownikiem hmm, Google Androida i on wspominał co nieco o Windows Mobile, że podoba mu się jak w Google Androidzie jest rozwiązany, hmm, rozwiązany problem z wyszukiwaniem aplikacji i ich instalowaniem. Wszystko jest zebrane w jednym miejscu. Że mamy do tego dostęp z poziomu urządzenia mobilnego. Czyli na przykład nie musimy sobie w poszukiwaniu jakiejś aplikacji nie musimy usiąść przed pc tem i szukać tej aplikacji, tylko wystarczy, że weźmiemy to nasze urządzenie sobie z Androidem, na przykład HTC Hero i wyszukamy sobie tego programu w Android Markecie, bo to się nazywa Android Market. I wszystko tam jest dostępne. No i cóż, mamy App, Apple App Store, jak się tam to nazywa na iPhone? App Store, dokładnie, dokładnie. Mamy Google Market. Android Market. Android Market, dokładnie, bo to trochę hmm. dziwnie zabrzmiało. I mamy darmowe repozytoria w Linuxie. Oczywiście tego nie wolno pominąć, bo to jest rewelacyjne, ale to w innej audycji. No i Microsoft, nie chcąc zostawać w tyle, również ma swój sklep. Pomijamy, że miliony aplikacji jest dostępnych w internecie. Można je tam, nie wiem. O czym pomyślisz, to znajdziesz ale Microsoft mimo to wypuścił taki sklep, on się nazywa Windows Marketplace, o którym było bardzo również głośno, nie wiem dlaczego, ale było o nim głośno. I właściwie to tyle, że było o nim głośno, bo tak naprawdę za przeproszeniem kupa w nim jest. Liność aplikacji, które można znaleźć w tym przecudnym sklepie jest po prostu beznadziejna, wręcz żałosna, zwłaszcza jeżeli na przykład jesteśmy w Polsce, w takim dziwnym kraju, który się nazywa Polska i Microsoft ma w dupie Polskę, to praktycznie nie mamy żadnego wyboru w aplikacjach, bo tych aplikacji jest bardzo mało. A dlaczego powiedziałem, że Microsoft ma w dupie Polskę? Ile kitor czasu już wprowadza usługę Xbox Live? No wiesz co, nie, nie interesuje się za bardzo Xboxami, ale z tak tego. Ja ładna. też się nie interesuję Xboxami, ale jak usłyszałem, że wprowadza, wprowadza i nie może wprowadzić, to zacząłem się interesować tą sprawą. Wprowadzają ją na pewno kilka lat, już były petycje pisane i nic. Dobrze. Jest ten Android, Fu, Windows Marketplace jest sobie. I tam są podobno jakieś aplikacje. I tych aplikacji jest bardzo mało. I teraz tak zastanawiamy się tutaj, ten właśnie. Użytkownik Androida również się nad tym zastanawia, jak to będzie z tym Windows Marketplace? Em. Czy to będzie równie taka sama kaszana, jak jest w tej chwili, czyli tak, wyjdzie Windows Phone 7 Series, będziemy chcieli mieć jakieś aplikacje, będziemy mieli zawaliście oszałamiający wybór aplikacji składający się z trzech programów albo dziesięciu. Jak, myślisz, to, znaczy... jak to będzie? Ja myślę, że to znaczy... będzie historia, to... się powtórzy tutaj. To znaczy, to co mówisz o trzech czy 10 programach, to to właśnie też jest jeszcze jeden aspekt Marketplace'a. Mm -hmm. Otóż w każdej wersji językowej jest inny zestaw aplikacji i oczekaj, w języku polskim... ci przerwę, bo zaraz skończę myśleć o tym cały czas. A przyszło mi do głowy, że Windows Marketplace też ma wymagania. Słyszałeś o tym? Nie. Windows Marketplace ma wymagania aplikacja, która jest umieszczana w tym sklepie, A. programista musi spełnić wymagania, czyli na przykład nie może to pro propagować na przykład innej przeglądarki niż wspaniała, fascynująca, pseudo przeglądarka internetowa, pocket internet explorer, musi to być z tym zintegrowane, nie możesz promować na przykład opery, czy coś takiego. Tak przynajmniej to było na samym początku, nie wiem, czy coś się teraz nie zmieniło, ale to było żałosne po prostu, że to miało wymagania. Kontynuuj. Ale to było do, akurat do przewidzenia, no, przy czym tak jak właśnie zacząłem mówić, yy zależnie od wersji językowej Marketplace'a, znaczy całego ogólnie systemu Windows Mobile, mieliśmy dostępne różne zestawy aplikacji, no i w języku polskim nam się wyjątkowo berwał. Z tego co pamiętam, na początku były chyba trzy. No śmiano się z tego wszędzie, no ale mam nadzieję, że tutaj już sytuacja się nie powtórzy. Będziemy mieli dostępny pełny zakres aplikacji, jakiej sobie tylko zażyczymy. Skoro już w Windows Mobile 7 Series ma być ograniczone instalacji aplikacji, tylko do, w zasadzie do Marketplace'a, bo otóż drugim sposobem instalacji aplikacji e, będzie pobranie tam w sp jakiś specjalny sposób e, przez operatora komórkowego, to myślę, że patrząc na to, o czym mówiliśmy z XBox Live'em, raczej w Polsce nie przejdzie. Czas pokaże, jak to będzie. Tak naprawdę powiem, że mm, raczej nie chce mi się... Nie spieszy mi się z kupnym urządzenia z tym systemem operacyjnym. E, ostatnimi czasy wręcz nawet porzuciłem ten system operacyjny. Bardziej już tutaj mnie zaczął cieszyć Google Android, którego kiedyś nie lubiłem. Już, już dla mnie jest bardziej to przyjazne w obsłudze pod względem, iż urządzenie ma być smartfonem, to już Google Android wolę. Dlatego też nie zamierzam chyba się w przyszłości przesiadać na ten system. A jak u ciebie to wygląda? No, ja nie wiem, czy będę się przesiadał, czy nie. Na razie jakoś nie planuję żadnych zmian urządzeń, czyli zostaje przy MMO i przy Windows Mobile jako modem. Z punktu widzenia użytkownika, który już posiada, siedzi w ogóle w, przy urządzeniach PDA, ja już dosyć sporo lat i trochę już widział zmian w Windows Mobile, uważam, że Microsoft wbił sobie gwóźdź do trumny. Dlaczego? System ten, tak jak wspomniałem na samym początku tego tematu, Słynął głównie z tego, że a. miał dużo aplikacji, b. był systemem, w którym można było naprawdę wiele zmieniać. Można było sobie grzebać w nim, można było robić cuda. W tej chwili ten system został pozbawiony tych dwóch cech. Poza tym pozbawiono go kopii w klejwie, dostępu do plików systemowych. Także nie za fajnie to się prezentuje i uważam, że w tej chwili na rynku powstała taka luka, jeżeli producenci oprogramowania dostrzegą tą lukę i stworzą system, który będzie w miarę łatwy, do, raczej łatwy, będzie po prostu umożliwiał edycję systemu, bo tak naprawdę wielu użytkowników kupuje urządzenia PDA, żeby przy nich grzebać. Wystarczy spojrzeć na Exda Developers. Tam jest wylęgarnia wręcz ludzi, którzy lubią grzebać. Wydobywają przeróżne rzeczy z, te, z tych swoich urządzeń. Już nawet w, pe, jednym z jed, w jednym z wywiadów HTC coś tam było, że ktoś zadał pytanie, Dlaczego HTC celowo ukrywa funkcjonalności różne w swoich urządzeniach? Na przykład w Daimonzie jedynce było to, że multitouch był pod ekranem dotykowym, ta, ta, ta, ta taka powierzchnia, gdzie były przyciski dotykowe, to HTC odpowiedziało, że jest to celowo zrobione. Znaczy, no tak przynajmniej oni to odpowiedzieli, że jest to celowo zrobione, bo wiedzą, że ludzie lubią się tym bawić, żeby sami do tego doszli. Znaczy pod potęgą XDA Developers były również bardziej zaawansowane modyfikacje typu wobec obecnie naszych posiadanych HTC Hermesach, choćby odblokowano, znaczy odblokowano, w pewnym sensie odblokowano nigdy nie podłączony, niewyprowadzony GPS, Dokładnie. także no, że, że tak powiem, ujmę to nie po polskiemu, grzebalność tych urządzeń była ogromna. Dowodem na to że system, który jest łatwy który ma otwarte źródła który można modyfikować urządzenia, które mają udostępniane specyfikacje dokładne czyli co tam można w nich robić jest to dowód na to, że to jest przyszłość tak naprawdę jeżeli producent decyduje się nic nie ukrywać przed swoim posiadaczem bo tak naprawdę, no słuchaj kupujesz urządzenie i ono jest twoje, prawda? Dokładnie. I ty możesz sobie robić z nim co chcesz tak naprawdę, a nie kupujesz urządzenie, które niby jest twoje, ale nie możesz wgrzebać w systemie, bo producent zabronia ci tego, bo jest zablokowana. Jeżeli odblokujesz, to cię jeszcze będzie ganiał później yy, jakimiś karami, tak jak to było kiedyś na forum XZ Developers, jak romy tam zaczęły się pojawiać. Y, no i Microsoft nakazał usunięcie całego Alchimum FTP z domami. Dokładnie i to zabija po prostu, także niech się pojawi system, który będzie łatwy w edycji, który będzie miał otwarte źródła, który będzie... niech się pojawi producent sprzętu, który nie będzie nic ukrywał, który będzie tam podsycał ogień na chociażby developers Jakieś pomysły się będą ciekawe pojawiały, a myślę, że będzie fajnie. Wydaje mi się, że takim czymś będzie jednak chyba Linux ma MO5, bo nie tylko już chyba Nokia 900 ma ten system. Ostatnio gdzieś widziałem urządzenie, jakiegoś chińskiego producenta, które również posiadało ten system. I Nie była to Nokia, to po pierwsze, a po drugie była, ten system był nieco zmodyfikowany i to już chyba było właśnie na tym otwartym pełni systemie, co ty wspominałeś. Znaczy nie, nie, nie, to jeszcze było na Maemo, bo ostatnio właśnie widziałem dwa takie urządzenia, w tym jedno producenta AIGO, którego na UMPC portalu testowałem Mida, tego jako do zwykłe podzespoły, mhm. a to, co mówisz, ten system MIGO, on dopiero wejdzie w użycie i on będzie następcą właśnie Maemo. Dobrze, to no tak już kończąc temat Windows Phone 7. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby nikt nic przed nikim nie ukrywał, żeby system był otwarty, a urządzenia nie miały jakiejś zamkniętej swojej specyfikacji, atyki. No ja, dokładnie tak samo, chociaż no, siłę, jak to mówią nic na siłę. Dokładnie, tym samym właśnie Microsoft będący liderem tego, że właśnie ich system był bardzo, chociaż on nie był otwarty tak naprawdę, bo to użytkownicy sami tam sobie dochodzili do tego, ale nie było to poukrywane aż tak jak teraz, bo w tej chwili to jest wszystko poblokowane, e, czynili z tego systemu całkiem pożyteczne narzędzie i pracy, i zabawy, i wszystkiego. I tym oto akcentem kończymy nasz temat i przechodzimy do podsumowania. Nie, nie, nie. To nie była pomyłka. Tak, słuchacie kontestacji. Audycja mobilnych jest częścią stacji radiowej, internetowej, która nadaje od niedawna w internecie. Nazywa się ona kontestacja. Znajdziecie ją wpisując swoją przeglądarkę. Adres www.kontestacja.com jest to radio wolnościowe promujące Wolność. Możecie tam posłuchać wiele ciekawych audycji, podcastów, głównie promujących przedsiębiorczość. Bardzo ciekawe, jeżeli interesuje Ciebie, chcesz na przykład założyć własną firmę czy coś w tym stylu, polecam przesłuchanie, ponieważ dowiesz się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Niebawem dzięki temu, że znajdujemy się pod skrzydłami kontestacji, Będziemy nadawać na żywo. Jest to pierwszy nasz podcast z serii Audycja Mobilnych. Nieprofesjonalny podcast pdc został zakończony, tak jak było napisane na naszej stronie w październiku bodaj, pod koniec października i już nigdy więcej nie będzie nieprofesjonalnych podcastów będzie Audycja Mobilnych. Tak się nazywa nowy podcast, więc zapamiętaj sobie. Nowy podcast pdc oraz umpcportal.pl to Audycja Mobilnych. I Audycja Mobilnych nazywa się dlatego, że jest to Audycja Mobilnych, ponieważ jest to audycja, to nie będzie tylko podcast, to jest audycja, którą będziesz mógł słuchać na żywo co tydzień, wybrany dzień, tygodnia, wybranej godzinie Jeszcze w tej chwili nie mamy na 100% potwierdzonej daty, kiedy będziemy mogli nadawać, ale prawdopodobnie będzie to wtorek o godzinie, godzinie, o godzinie 18. Już gardło się tutaj e, suszy mi i ciężko cokolwiek powiedzieć. Mamy nadzieję, że taka forma nadawania Wam się podoba. Będzie to troszeczkę bardziej na pewno trudniejsze. Będzie to jakieś wyzwanie dla nas, ale będzie chyba ciekawiej. Będziecie mogli do nas dzwonić, będziecie mogli do nas zadawać pytania. Ha, zresztą sami zobaczycie, jak to będzie. Kitor, czy chcesz coś dodać? No Myślę, że już nie ma co, co dodawać. Po prostu zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, które będą w przyszłości. Dokładnie. Także... Zapraszamy do słuchania. Wszelkie informacje o nowych podcastach znajdziecie na stronie podcast.pdsa.pl oraz na stronie głównej portali pedasite.pl oraz umpcportal.pl, a jeżeli już będzie znana dokładna data nadawania, również w ramówce pod adresem um, tak, kontestacja.com w ramówce wtorkowej. Także zapraszamy do i śledzenia naszych serwisów i dosłychania stacji kontestacja.com To by było na tyle, żegnamy Was, do usłyszenia. Do usłyszenia. Kielcane, nie miałyby. Słonęcie kontestacji.